Wszystko w porządku? Hmm? Pytałem, czy wszystko w porządku. A tak, tak jest, panie generale. Wydajesz się spięta. Po prostu nigdy nie sądziłam, że kiedyś zjadę na poziom siedemdziesiąty czwarty. Byłaś najlepsza. Na symulatorze uzyskałaś dziewięćdziesiąt siedem procent. Wcześniej tylko jedna osoba osiągnęła taki wysoki wynik. Tak, ale cały czas wydaje mi się, że to było tylko szczęśliwe zrządzenie losu. Iskro. Mogę mówić ci po imieniu? Tak, oczywiście. Iskro. Śledziłem Twój program treningowy od 17 ostatnich miesięcy. Nie zawsze osiągałaś najlepsze wyniki, ale nigdy nie schodziłaś poniżej pewnego poziomu. Doskonale radzisz sobie z reagowaniem na zmieniające się sytuacje. Byłaś najlepsza w swojej grupie, a my potrzebujemy najlepszych. Chodźmy. Uwaga na stopień. Więc to jest poziom 74. Spodziewałaś się czegoś innego, prawda? Niestety w obecnej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na więcej niż te gołe ściany. W końcu mamy wojnę. Większość energii zużywają klimatyzatory. Jesteśmy tak głęboko pod ziemią, że pompowanie powietrza jest dość kłopotliwe. Przynajmniej tyle dobrego. Na 46 powietrze jest znacznie gorsze. Cyrkulatory bez przerwy się psują. Pochodzisz z poziomu 46? Mój ojciec się tam wychował. Zawsze powtarzał, że ludzie z 46 szóstki są w stanie przetrwać wszystko. Niestety, w jego przypadku nie była to prawda. Oberwał odłamkiem w trakcie manewrów na powierzchni. Przykro mi. Mnie również. Spójrz w lewo. To będzie twój nowy pokój. Jesteś tu w zastępstwie jego poprzedniego lokatora. Został przeniesiony? Zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dlatego została się awansowana tak niespodziewanie. Musieliśmy szybko... Wypełnić tę lukę. Witam w centrum dowodzenia. Panie generale. Spocznijcie, Jowanowicz. Jak wygląda sytuacja na froncie? Prowadzę właśnie pobieżny skan terenu. Chwilowo panuje spokój. Cieszę się, kontynuujcie. Tak jest. To moje biuro, a przynajmniej jest nim w czasie, gdy przebywam na poziomie 74. Zgodnie z regulaminem muszęcie teraz wdrożyć w zasady funkcjonowania tej jednostki. Większość rzeczy już wiesz, a reszty zapewne się domyślasz, ale zasady to zasady. Widzisz, na powierzchni toczy się wojna. Wielka, wyniszczająca wojna, która ciągnie się już od kilku pokoleń. Konflikt, który zapędził nas pod ziemię, bo nas zewnątrz nie pozostało już ani jedno miejsce, w którym ktokolwiek mógłby się czuć bezpiecznie. Dlatego ludność cywilna wycofała się do bunkrów, które robiły się coraz obszerniejsze, coraz głębsze, aż zmieniły się w miasta. Czasami można wręcz zapomnieć, że wojna nadal trwa. Ale tak jest. Mój brat został powołany i zginął na froncie. Mój też. Podobnie jak ojciec. Ja zostałem tutaj, ponieważ byłem na tyle dobry na symulatorze, by służyć jako doradca taktyczny. Dokładnie tak samo jak ty. Co sprowadza nas do sedna naszej rozmowy? Tu, w tym miejscu, znajduje się jedna z jednostek doradców taktycznych. Wysoko nad niebem krążą satelity wystrzelone przez nas w pierwszych dniach wojny. To nasze oczy, które skanują pola walki. Dostarczają nam informacje o posunięciach wroga. Głęboko pod ziemią my odbieramy te sygnały, Dzięki czemu możemy służyć jako doradcy jednostkom operującym na powierzchni. Bo widzisz, pomiędzy satelitami tam w górze i nami tu na dole leje się krew. I w dużej mierze to od nas zależy, ile tej krwi będzie należeć do naszych ludzi. Czy wszystko jasne? Tak jest. Doskonale. Wróćmy do węzła. Tak nazywamy pomieszczenie kontrolne i pokażę Ci, jak obsługuje się panel dowodzenia. Podejdź tutaj. Oto panel dowodzenia. W przeciwieństwie do symulatorów, na których ćwiczyłaś, jest on w pełni fizyczny. Przypomina stół, ale tylko z pozoru. Blat pokryty jest siatką, która po włączeniu panelu zmienia się w trójwymiarowy hologram odwzorowujący teren. Na bocznym ekranie wyświetlone są informacje pomocnicze, na przykład o liczebności przeciwnika albo szacowanym czasie dotarcia do wybranego punktu. Do każdego panelu dołączona jest słuchawka, dzięki której kontaktujesz się z dowódcą danej grupy i pokazujesz mu wskazówki oraz informacje, do których masz dostęp. Czy na razie wszystko jest jasne? Tak jest. Doskonale. Na węźle dyżurują zwykle dwie osoby. Pracujecie na trzy zmiany przez osiem godzin. Przynajmniej w teorii. A w praktyce? W praktyce toczy się wojna i w każdej chwili może wybuchnąć jakiś kryzys. Wtedy jesteście potrzebni wszyscy. Ale to na szczęście nie zdarza się zbyt często. Poza tym mamy tu dobrze wyposażoną wideotekę, sporo książek i dostęp do niemal całego dorobku kulturowego ludzkości. Ale mimo to bardzo szybko przekonasz się, że w węźle, poza jedzeniem i spaniem, nie ma niczego do roboty. Dlatego większość doradców przebywa w pomieszczeniu kontrolnym, nawet poza godzinami służby. Rozumiem. Na razie będziesz przydzielona do Gany Jowanowicz. Ona jest tu najdłużej i w razie kłopotów na pewno ci pomoże. W każdym razie, jeśli jeden z paneli się uruchomi, oznacza to, iż dowódca z powierzchni potrzebuje pomocy. Twoim obowiązkiem jest przeanalizować sytuację i dostarczyć mu najlepszych możliwych sugestii. To się w zasadzie nie różni od tego, co robiłaś na symulatorze. Tyle tylko, że teraz wszystko się będzie działo naprawdę. Dokładnie. Tam na powierzchni są prawdziwi ludzie. Czasami ich życie będzie zależeć od ciebie. Jeśli popełnisz błąd, oni za to zapłacą. Nie zapominaj o tym. To by było chyba na tyle. Niestety muszę już wracać na poziom służbowy. W razie jakichkolwiek kłopotów porozmawiaj z ganą. Jakieś pytania? Nie. Przynajmniej na chwilę obecną. Znakomicie. Za 11 godzin zaczyna się twoja pierwsza zmiana. Prześpij się trochę, jeśli zdołasz. Ja muszę jeszcze zamienić kilka słów z niektórymi doradcami. Odmaszerować. Tak jest? A, i jeszcze jedno. Tak? Powodzenia. Dziękuję, panie generale. Hej. O, witaj. Nie możesz otworzyć drzwi, prawda? T tak, karta nie działa. Hmm. Domyśliłam się, że będziesz miała z tym problem. Zamek magnetyczny w pokoju Sanela od zawsze trochę szwankował. Podaj mi kartę. Cała sztuczka polega na tym, by przeciągnąć kartę pod trochę innym kątem. Zobacz. Widzisz, to bardzo proste. Wymaga tylko odrobiny wprawy. Skoro nawet Sanel w końcu to rozgryzł, to i ty nie powinnaś mieć problemu. Dzięki. Um, dobrze go znałaś? Hm? Tego Sanela. Doradcę, którego mam zastępować. Tak. Często mieliśmy wspólne dyżury. Był w porządku. Trochę dziwny, ale, ale w porządku. Przykro mi z powodu jego śmierci. No cóż... Mnie też. No to widzimy się na kolejnej zmianie. Jasne. Nazywasz się Iskra, tak? A, tak. Przepraszam, nie przedstawiłam się. Nie ma sprawy. Jestem Gana. Jeśli będziesz miała jakieś pytania, możesz śmiało uderzyć do mnie. Właściwie to mam jedno pytanie. Gdzie tu jest łazienka? Korytarza w prawo? Przed ostatnie, drzwi. Dzięki. Hej Iskra. Hmm? Witamy na węźle. Weź się porządnie, bo jutro czeka nas sporo pracy. Generał wytłumaczył Ci już, jak obsługuje się panele? Tak, to raczej proste. Raczej. To najlepszy sprzęt jaki istnieje. Armia zamówiła ją Galactic Eden w pierwszych tygodniach wojny. Trzymają się do teraz. O, w każdym razie tymi przyciskami dokonujesz zbliżeń. Pokrętło z lewej pozwala Ci ustawić kąt patrzenia na pole walki. A klawiatura przed tobą służy do wydawania prostych wskazówek, Reszta, w zasadzie, wygląda tak jak na symulatorze, więc y, nie powinnaś mieć problemów. E, a, jeszcze najważniejsza rzecz. Niebieski przycisk. Do czego służy? Do zerwania połączenia z jednostką, której doradzasz. Naciskasz go i w ten sposób twoja słuchawka natychmiast staje się martwa. Oni nie słyszą ciebie, ty nie słyszysz ich. To jest najważniejsza rzecz? Tak, bo widzisz... Czasem twoja jednostka zostaje wyrżnięta w pień. To bez znaczenia, czy z twojej winy, czy nie. Czasami wpadają w krzyżowy ogień wroga, albo obrywają bombą fosforową. Na panelu nie wygląda to źle, bo widzisz tylko gasnące światełka. Ale w słuchawce słyszysz wszystko. A nawet jeśli nie wszystko, to i tak słyszysz wystarczająco wiele, żeby potem nie móc zasnąć przez wiele nocy. Dlatego, kiedy wszystko jest już stracone, kiedy wiesz, że nie możesz już pomóc, naciskasz niebieski przycisk. I to jak najszybciej. Często jest tak źle? Nawet nie o to chodzi, że często. Raz wystarczy, żebyś miała koszmary. Tylko tyle, że potem jest drugi raz. I trzeci. I jeszcze jeden. I kolejny. Myślisz, że będzie łatwiej. Ale nie jest bo to wszystko się w tobie nawarstwia. Nawet gdy wydaje ci się, że już zabojętniałaś, że już się uodporniłaś, to i tak, gdy zamykasz oczy i kładziesz się spać, wszystko wraca. I co wtedy robisz? Szukasz niebieskiego przycisku w samej sobie. Jeśli go znajdziesz, to może uda ci się przetrwać. Jeśli nie, jeśli nie to skończysz jak Sanel. Sanel? A co on ma z tym wspólnego? Chcesz powiedzieć, że jeszcze się nie domyśliłaś? Generał mówił, że miał wypadek. Tak, można to tak określić. Popełnił samobójstwo? Znaleźliśmy go w z głową w umywalce pełnej wody. Mógł się poślizgnąć, uderzyć głową w kran i stracić przytomność. I to właśnie wylądowało w raporcie. Ale ja jakoś w to wątpię. No cóż, ja nie mam zamiaru się zabijać. Cieszę się. Uh, masz jeszcze jakieś pytania? Tak, chodzi o ten dźwięk. Jaki dźwięk? Dziwny, pulsujący odgłos. Czasami, jak jest bardzo cicho, słyszę coś. Wczoraj w nocy przed... nie na... wiem, o co ci chodzi. To elektronika. Ze ściany mamy serwerownię. Wejście jest obok twojego pokoju. Te duże, żelazne drzwi z kłódką. Aha. Odkąd mnie tu przydzielano? A razu ich nie otwierano. Oho, mamy pierwszy kryzys. Zajmij stanowisko. ja? Cóż, od teraz to przecież twoja robota. Spokojnie, na razie będę cię pilnować. No, dobrze. Uh... Słuchawki. A, tak. Nie denerwuj się. Przeszłeś szkolenie, więc sobie poradzisz. Miejmy nadzieję. Koordynator taktyczny 263 melduje się na rozkaz. Zrozumiano. Proszę o współrzędne. W porządku. Uzyskałam obraz taktyczny terenu. Zobaczmy. Siły wroga rozlokowane są w sektorach A1, A4 i B2. Rekomenduję przemieszczenie naszych jednostek na południowy zachód. Pobliski las powinien stanowić dostateczną ochronę przed wykryciem. Nie ma za co. Będę monitorowała sytuację i informowała o jej zmianach. Powodzenia. Jak mi poszło? Jak na pierwszy raz? Bardzo dobrze. Sama widzisz, że przez większość czasu to czysta mechaniczna praca. O, zaczyna się. Poradzisz sobie? Jasne. Świetnie. Jakby było gorąco, a ja nie mogłamy podejść, wezmij na pomoc któregoś z chłopaków. A po prawej stronie pulpitu masz sygnały wezwania każdego z nich. Dobra. Powodzenia? Nawzajem. Koordynator taktyczny 264 melduje się na rozkaz. Proszę o szczegółowy raport rozmieszczenia się wroga oraz potencjalny... Iskra, wstawaj! Co... co, co się dzieje? Wszystko się pieprzy. mamy czerwony alarm. Ubieraj się i idź do węzła. Będę tam na ciebie czekała. Tylko szybko! Trzymajcie się jak najdalej od sektora C5. Powtarzam. Trzymajcie się jak najdalej od... Szlak. Co się dzieje? Wróg ma jakąś nową bronię opartą na neurotoksynach. Przeprowadzają zmasowany atak na... Cholera. Chyba na wszystkich frontach. Zajmij swoje stanowisko i czekaj na zgłoszenia. Tak jest. To będzie długi dzień. Ha, i jeszcze jedno. Tak? Ta neurotoksyna... Nie wiemy jak to działa. Ale nasi padają od tego jak muchy. Mamy aktualizację oprogramowania taktycznego. Więc będziesz widziała zakażone obszary na pulpicie. Ale mogą nie być dokładne. Więc... Bierz pod uwagę margines błędu. W porządku. Koordynator taktyczny 263 melduje się na rozkaz. Nie zbliżajcie się do płaskowyżu, to najważniejsze. Wisi tam chmura neurotoksyn. Sektor B2 wygląda na bezpieczny. Sugeruje przegrupowanie się w tamtym obszarze, ale zalecam szczególną ostrożność. Powtarzam, zachowajcie szczególną ostrożność. Pozostańcie w pogotowiu. Koordynator taktyczny 263 meluje się na rozkaz. Sytuacja wygląda stabilnie. 200 metrów na zachód kończy się pole minowe. Powinniście być w stanie obejść je łukiem i dotrzeć do punktu ewakuacji. Powodzenia. Koordynator taktyczny 263 meluje się na rozkaz. Rozumiem, muszę spojrzeć na mapę. O, ja... Nie wiem, może macie szansę idąc lasem, ale czeka tam na was wróg, co najmniej kilkanaście jednostek. Jeśli będziecie mieli szczęście, przedrzecie się. Powodzenia. Koordynator taktyczny 263 melduje się na rozkaz. Kierujcie się na południowy zachód. Kryjcie się, koordynator taktyczny 263 melduje się na rozkaz. Zrozumiano? Podobał się na W porządku, uzyskałam obraz taktyczny tereny. Nie wiem. Zobaczmy na to Siły czyta. droga są w sektorach. a A4 i B2. Nie zbliżajcie się B4. do konstruktury. Musi pan chmiera na ryteksy. Koordynator taktyczny, 263, melduje się na rozkaz. Ha! Halo? Proszę o podanie współrzędnych obszaru. Nie znam ich. Czy rozmawiam z dowódcą? Nie. Dowódca nie żyje. Wszyscy nie żyją. Z kim rozmawiam? Młodszy szeregowy Andrzej Miłosewicz. Jak wygląda twoja sytuacja? Cały mój oddział nie żyje. Ja... nie wiem, gdzie jestem. Ty byś mógł podać mi swoją przybliżoną lokację. To znaczy... Liczby oznaczające współrzędne miejsca, w którym jesteś. Nie znam żadnych liczb. Jest tu las i strumień. Chyba jestem poważnie ranny. Nie wiem, co mam robić. Ja nie wiem, jak mogę ci pomóc. Przepraszam. Nic nam nie mówią, wiesz? Nie rozumiem. Dowódcy przewożą nas tylko z miejsca na miejsce i każą walczyć. Gdybym znał te liczby, o które prosisz, mogłabyś mi pomóc? Nie wiem. To już i tak nieważne. Słyszę, że po mnie idą. Jeśli się gdzieś schowasz... Nie chcę. Bogowie, ale szpoli. Nawdychałem się tego gazu. Ręce i twarz mam całe w bąblach. Halo? Płoczyszergowy? Andrej? Nic mi nie jest. Pewnie darwali kogoś innego. Ale zaraz mnie znajdą. Straciłem dużo krwi. Leżę w strumieniu i wokół siebie widzę tylko czerwoną wodę. Ale wszystko wygląda jakoś inaczej. Świat ku mnie rozpływa się. Jakbym był w zupełnie innym miejscu. I ten dziwny, pulsujący dźwięk. Nie zasypiaj. Cokolwiek się stanie, nie trać przytomności. Spokojnie. Nie tak odejdę. Nie dam się zarżnąć tym cholernym draniom. Andrej? Nie! W porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Zupełnie nic. Cały cholerny świat nie jest w porządku. Słyszałam twoją rozmowę z tym dzieciakiem. I co? I to, że zapomniałaś, co ci mówiłam o niebieskim przycisku. Trzeba było się rozłączyć, gdy tylko dowiedziałaś się, że on nie zna współrzędnych. Nie byłaś w stanie mu pomóc. Był sam, umierający i otoczony przez wrogów i... Niczego nie byłaś w stanie dla niego zrobić. A przez ten czas mogłaś uratować czyjeś inne życie. Pomyśl o tym, gdy położysz się dziś do łóżka i zamkniesz oczy. Gana? Hmm? Czemu jesteś ciebie taka zimna suka? Bo to jest jedyny sposób, by przetrwać. Pamiętaj o niebieskim przycisku. Tym na pulpicie, czy tym we mnie? Tak. Ilu straciliśmy? Naprawdę chcesz to wiedzieć? Nie. To dobrze bo prawdopodobnie jeszcze długo się nie dowiemy. Góra wciąż liczy straty, ale za wesoło to to nie wygląda. Jednak najgorsze już za nami. Zajmiemy się dyżurowaniem na zmianę z chłopakami. Ty idź coś zjeść i się przespać. Nie mam apetytu. To przynajmniej napij się czegoś. Zwymiotowałaś chyba wszystko, co miałaś w środku. Jeszcze tego nam brakuje, żebyś się odwodniła. No... Do... Dobrze. Na pewno sobie poradzicie? To nie będzie pierwszy raz. Ostatni też pewnie nie. Dzięki. Gana? Tak? Jak tu są nasze mikrofony? Czemu pytasz? Gdy rozmawiałam z Andrejem, tym żołnierzem, mówił, że słyszy jakiś pulsujący dźwięk. Myślisz, że mój mikrofon mógł wyłapać pracę serwerowni? Czemu tak dziwnie na mnie patrzysz? Nie powinnam ci tego mówić. Nie powinnaś mi mówić czego? Kiedy... Poprzednim razem rozmawialiśmy o tym odgłosie, to trochę skłamałam. To znaczy? Widzisz, ja niczego nie słyszę. Chłopaki też nie. To niemożliwe. Jasne, to nie jest jakoś wyjątkowo głośny dźwięk, ale i tak on cały czas jest słyszalny. Iskra. Nikt w tej bazie nie słyszy żadnego pulsującego dźwięku. Więc czemu powiedziałaś mi, że to serwery? Ponieważ Sanel też go słyszał i podejrzewał, że to serwerownia, ale nigdy nie mógł się tam dostać. A potem umarł i teraz ty słyszysz ten dźwięk. Boisz się, że popełni samobójstwo? Mam nadzieję, że nie. Zaczynam cię lubić. Gana, co takiego Sanel mówił o tym odgłosie? Gana, sprawdź podłogę pod łóżkiem w swoim pokoju. Powinna znajdować się tam skrytka. Skrytka? Skrytka? Znajdziesz tam magnetofon i kilka kaset. Stanel prowadził dziennik. Czasami słyszałam przez ścianę, jak mówił do dektafonu. No, kiedyś go przycisnęłam. Powiedział mi, że to tak na wszelki wypadek. Jakby coś mu się stało, to przynajmniej zostaną pani wskazówki. Nie słuchałaś tych nagrań? Nie. Czemu? Bo jeśli Stanel naprawdę był walnięty i popełnił samobójstwo, to nie ma tam niczego interesującego. Gdybym chciała posłuchać czyjegoś przedśmiertnego bełkotu, odłączyłabym niebieski przycisk od panelu. A jeśli nie był walnięty? Jeśli naprawdę coś odkrył? To wtedy tym bardziej nie chcę wiedzieć, co to było. Bo może się okazać, że dowiedział się za dużo i ktoś pomógł mu na drodze na tamten świat. Mówię poważnie, dziewczyno. Dobrze się zastanów, zanim sięgniesz po te taśmy. W ogóle nie powinnam ci o nich mówić. Na twoim miejscu zniszczyłam by mnie. Bez słuchania. Więc czemu sama tego nie zrobiłaś? Czemu nie powiedziałaś o tym wszystkim generałowi? Nie wiem. Masz wątpliwości? Wszyscy je mamy. Problem polega na tym, że nie wszyscy mamy odwagę je zweryfikować. Idź już. Wygląda na to, że mamy jeszcze trochę pracy. Poradzicie sobie bez mnie? Tak. Na pewno? Na pewno. A teraz... Zmiataj stąd. W tym stanie i tak byś tylko przeszkadzała. No dobrze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba wszystko gra. No więc tak. Mam na imię Sanel i jestem doradcą taktycznym. Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest jedną wielką mistyfikacją. Nie, nie, nie, nie, nie tak. Muszę zacząć od początku. Nazywam się Sanel. Numer kodowy 263. Zdecydowałem się stworzyć nagranie audio w celu uświadamiającym... Nie, to też jest do dupy. Wszystko do dupy! Jesteśmy przeklęci. Tak. To chyba podsumowuje całą sytuację. Jesteśmy przeklęci. Żyjemy, chodzimy i oddychamy. Jemy i pijemy. Śpimy i śnimy. Ale to wszystko tak naprawdę się nie dzieje. Świat wokół nas... Nie jest tak, jak nam się wydaje. On w zasadzie nie istnieje. To tylko iluzja stworzona przez jeden umysł, który nie umiał zaprojektować świata w żaden inny sposób. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. Spróbujcie wymienić nazwę kraju, w którym toczymy wojnę. Nie znacie jej, prawda? Powiem więcej, prawdopodobnie nikt tego nie wie. Dobrałem się do kilku oficjalnych dokumentów dowództwa. Tam nigdy nie pada nazwa mocarstwa, z którym jesteśmy skonfliktowani zawsze jest tylko. Wróg, nieprzyjaciel, wraże jednostki. Nikt nigdy nie rozmawiał z żołnierzami wroga. Z jakiegoś powodu nie bierzemy jeńców. Choć przecież to bez sensu, bo skądś musimy czerpać informacje o przeciwniku? Droga na powierzchnię wiedzie tylko w jedną stronę. Kto wyszedł z podziemia walczyć na froncie? Już nie wraca. Gdzie są nasi weterani wojenni? Przynajmniej niektórzy powinni przeżyć. A jednak nikt nie zadaje tych pytań. Nikt na nie nie odpowiada. Pytanie jest więcej, ale jedno najważniejsze brzmi: czym jest ten dźwięk? Niektórzy twierdzą, że go nie słyszą. Kto wie, może mówią prawdę. Wiem, że ja sam go nie słyszałem, dopóki nie zacząłem słuchać. Tu, w tym miejscu, na poziomie 74. Tutaj ten odgłos jest najsilniejszy. Hipnotyczne pulsowanie. Nawet nie tyle dźwięk, co samo wrażenie dźwięku. Kiedy go słyszysz, a raczej kiedy uświadomisz sobie, że słyszałeś go przez cały ten czas, wtedy zaczynasz dostrzegać te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Zaczynasz rozumieć, że to w jakiś sposób cię omamia, że prawda jest ukrywana przed nami wszystkimi. Musisz tylko zamknąć oczy i posłuchać. Zamknąć oczy i posłuchać. Mówią ci, żebyś pilnował niebieskiego przycisku. Co za brednie. Niebieski przycisk nie jest po to, by chronić ciebie, tylko po to, by chronić ich. Kimkolwiek oni są. Ktokolwiek to wszystko organizuje. Ktokolwiek trzyma nas w ciemnościach. Iskra? Hmm? W porządku? Wyglądasz dość blado. Ostatnio źle sypiam. Wiedziałam. Koszmary, prawda? Hmm. Przyzwyczaj się. Jeśli będzie naprawdę źle, to mi powiedz. Mogę załatwić ci tabletki. Są trochę nielegalne, ale przynajmniej działają. W przeciwieństwie do tych prochów, które dostarcza nam dowództwo. Dzięki, ale chodzi o coś innego. Mów. Jak ma na imię generał? Co? I to spędza ci sens powiek? Nie tylko. Kiedy mnie tu eskortował, zapytał, czy może mi mówić po imieniu. To chyba wbrew regulaminowi. A, tutaj zasady są znacznie luźniejsze. Muszą takie być, bo inaczej nie dalibyśmy rady z tą całą presją, która na nas ciąży. Dowództwo to rozumie dlatego daje nam fory. Tak, ale... Słuchałaś tych nagrań Sanela? Tak? O, niech ci szlak, dziewczyno! I mnie zresztą też. Ty też słyszysz ten dźwięk, prawda? Sama nie wiem Czasami, gdy przechodzę obok serwerowni I morzu przed snem Ale to jeszcze o niczym nie świadczy Andrzej też to słyszał Tuż przed swoją śmiercią Andrzej? Ten młody żołnierz, z którym rozmawiałam podczas ostatniego kryzysu Żołnierz? No jasne Mogłam się to myśleć. O co ci chodzi? To się czasami zdarza Gana, o czym ty mówisz? Nie dajesz rady, Iskra To nie twoja wina nie jesteś ani pierwszym, ani ostatnim doradcą, który się załamał. Hmm? Widywałam już to wcześniej. Ludzie wmawiają sobie niestworzone rzeczy, bo nie mogą sobie poradzić z tym całym stresem. Sama w to nie wierzysz. To bardziej wiarygodne niż jakaś konspiracja dowództwa, które ukrywa przed nami, że... Yy, yy, właściwie, że co? Że tak naprawdę nie prowadzimy wojny? Ty to powiedziałaś. tak. I sama słyszysz, jak to brzmi. Nagrania Sanela... Sanel nie miał żadnych dowodów. Tylko domysły. Ty to usłyszałaś i ci się udziela. Najwyraźniej mnie też. Iskra, dokąd idziesz? I zaczekaj. Dokąd tak pędzisz, dziewczyno? Po co ci ta gaśnica? Zobaczysz. To tutaj. Serwerownia? Nie chcesz chyba... Iskra! Odszalałaś? Odsuń się. Iskra! Nie próbuj mnie powstrzymać. Nie możesz tego robić! Czemu? Przecież sama powiedziałaś, że jestem niestabilna psychicznie. Niczego takiego nie powiem. Muszę wiedzieć, co tam jest. Obie musimy. Inaczej skończymy jak Sanel. Daj mi to. Nie. Jeśli chcesz mnie powstrzymać, będziesz musiała użyć siłę. Daj mi to, powiedziałam. Uderzasz pod niewłaściwym kątem. Widzisz? To nie było aż takie trudne. Teraz musimy... Teraz musicie odsunąć się od tych drzwi. W tej chwili. Panie generale! Żadnych dyskusji, owanowić. Nie mam w zwyczaju się powtarzać. Jeżeli nie wykonasz mojego rozkazu... To co? Zastrzeli nas pan? Jeśli będę musiał. Nie pogarszajcie swojej sytuacji. Więc jednak ukrywacie coś przed nami. Ukrywamy wiele rzeczy. Toczy się wojna. Coraz mniej wierzę w tę całą wojnę. Iskra. Co jest za tymi drzwiami? Nie jesteś gotowa na to, co się tam znajduje. Czterdziestki szóstki są w stanie przetrwać wszystko. Pamięta pan? Powtarzam po raz ostatni. Odsuń się od tych drzwi. Proszę. Przykro mi. Muszę wiedzieć. Iskra! Biegnij! Nie! Puszczaj mnie, Jowanowicz! Biegnij! Już! O tak. Jesteśmy tu wszyscy. Sanel? Andrej? Nadal czuję palenie bąbli na swoim ciele. A ja wciąż pamiętam ten moment, w którym moje płuca wypełniły się wodą. Umieranie jest łatwe. Mówią, że śmierć może być spowodowana przyczynami naturalnymi albo nienaturalnymi. To bzdura. Prawda jest taka, że każda śmierć jest naturalna. Wszystkie przyczyny są naturalne. Ale czasami nie są. Czasami można zatrzymać się gdzieś pomiędzy. Gdzieś poza życiem i śmiercią. Poza tak i nie. Tutaj. Tutaj. Chcecie powiedzieć, że wy żyjecie? Niczego nie zrozumiałeś. Tu nie chodzi o nas. Tu chodzi o ciebie. Od samego początku chodziło o ciebie. Ganat! Twoja twarz! Słyszałeś strzał, Słyszałeś strzału, prawda? Ten siwy sukien syn trafił mnie prosto w oko. Za pięknie, to chyba nie wygląda. To znaczy, że nie żyjesz. Tak, ale, ale nie jest tak źle, jak myślałam. Pomaga mi fakt, że tak naprawdę nigdy nie żyłam. Nie rozumiem. Żyjemy, chodzimy i oddychamy. Jemy i pijemy. Śpimy i śnimy. Ale to wszystko tak naprawdę nie istnieje. Świat wokół nas nie jest taki, jak nam się wydaje. On w zasadzie nie istnieje. To tylko iluzja, stworzona przez jeden umysł, który nie umiał zaprojektować świata w żaden inny sposób. Czyj umysł? Podprowadziliśmy cię tak blisko odpowiedzi, jak to tylko możliwe. Resztę drogi musisz pokonać sam. Posłuchaj tego dźwięku. Wsłuchaj się w niego. Stań, stań się, w nim. się w nim. Podążaj za nim. Rozpoznaj go. Iskra? Iskra, skarbie. Iskra? Słyszysz mnie? Idź po doktora Sanela. Nic ci nie jest? Lekarze mówili, że możesz się nie obudzić. Tata? Już w porządku, jestem tutaj. Co się... Nic nie mów. Miałaś wypadek. Potrącił cię samochód, ale teraz wszystko jest już w porządku. Napędziłaś nam wiele strachu. Ja... Spokojnie, nic nie mów. Teraz wszystko już będzie dobrze. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak się bałem. Jedna lekarka mówiła, że prawie stracili cię na stole operacyjnym. Że przez jakiś czas wydawało im się, że już jesteś w niebie. Czyść co? Co powiedziałaś? To nie było niebo. To był czyściec. Nie rozumiem. Nieważne. Po prostu cieszę się, że już mnie tam nie ma.